Kart historii. Bigfoot atakuje. Istnienie wielkiej stopy, czyli nieznanego człowieka kształtnego saka naczelnego, znanego pod wieloma nazwami jak Bigfoot czy Sasquatch, nie jest jeszcze udowodnione naukowo, tylko dlatego, że żaden osobnik, żywy lub martwy, nie został jeszcze schwytany. Istnieje jednak wiele dobrych poszlak w postaci setek relacji naucznych świadków, odcisków stóp, próbek włosów oraz kilka mniej przekonywujących, rozmytych lub niewyraźnych zdjęć. Być może słyszeliście lub przeczytaliście o wielu obserwacjach nieuchwytnego, owłosionego dwunoga, ale mniej znane są tak zwane bliskie spotkania trzeciego stopnia lub nawet czwarty rodzaj, czyli porwanie przez Sasquatcha. Tak, ludzie zostali podobno fizycznie zaatakowani przez Bigfoota, a nawet przez niego porwani. Dlaczego te historie są mniej znane? Prawdopodobnie dlatego, że są tak fantastyczne, że większość z nich nie jest traktowanych poważnie. Nawet ci, którzy wierzą w istnienie Sasquatcha, patrzą na to bardzo sceptycznie. Nie chcę przez to powiedzieć, że relacje te nie są prawdziwe, tylko że nie ma prawie żadnych dowodów na ich poparcie. Oto kilka z nich, czyli... Gdy Bigfoot atakuje 1902 rok. Chesterfield w stanie Idaho w USA. Grupa osób przyjemnie spędzających czas na jeździe na łyżwach nagle została sterroryzowana przez wuchatego potwora wymachującego drewnianą pałką. Świadkowie zeznali, że stwór mierzył około 2,5 metra. Ślady sprawcy znalezione wkrótce po incydencie miały wymiary 55 cm długości i 17 cm szerokości. Nikt nie został ranny w ataku. 1912 rok. Nowa Południowa Walia w Australii Geodeta Charles Harper był na kempingu z kilkoma kolegami w rejonie góry Carrack Pewnego wieczoru, gdy mężczyźni siedzieli przy ognisku, usłyszeli dziwne dźwięki dobiegające z lasu Aby rozwiać swoje obawy, dołożyli więcej drzewa do ogniska Wzmocnione światło ujawniło, że coś niespodziewanego najechało na ich obóz Ogromny małpolud stał wyprostowany, 20 metrów od ogniska, warcząc, powiedział Harper jednej z gazet. Mężczyzna ocenił, że stwór mierzył około 180 cm i był pokryty długimi, brązowo-rudymi włosami, które drgały z każdym ruchem jego ciała. Mężczyźni byli naprawdę przerażeni. Jeden z nich nawet zemdlał. Przez kilka minut stwór nadal warczał i wykonywał groźne gesty, po czym odwrócił się i zniknął w ciemnym lesie. 1924 rok. Abe Canyon, Góra Świętej Heleny, Waszyngton. Fred Beck i kilku innych górników było bardzo zaintrygowanych dużymi śladami, które znaleźli w kanionie, dopóki nie napotkali bestii, która je zostawiła. Wkrótce zauważyli dużą małpopodobną istotę, Patrząco na nich za drzewa. Jeden z górników wycelował swój karabin i strzelił w stworzenie. To uciekło jednak z pola widzenia. Niedługo później inny stwór został zauważony przez Beka. Stał on na krawędzi ściany kanionu. Bek namyślając się długo strzelił mu w plecy. Stworzenie spadło martwe w dół kanionu. Te akty przemocy nie pozostały niezauważone przez inne saskłacze. Tej samej nocy chata górników została zaatakowana przez co najmniej dwóch naczelnych. Przez pięć godzin uderzały one w drzwi i ściany oraz obrzucały domek kamieniami. Na szczęście chata bez okien, zbudowana aby wytrzymać ciężkie zimy, powstrzymywała napastników przed wejściem do środka. Ponieważ zbliżał się świt, istoty zaprzestały swego ataku. Gdy górnicy wreszcie odważyli się wyjść na zewnątrz, Odkryli liczne ślady małpoludów w okolicy chaty oraz szlak wyżłobiony pomiędzy dwoma polanami i prowadzący do lasu. 1924 rok. Vancouver, Kolumbia Brytyjska, Kanada. Albert Ostman jest jednym z niewielu ludzi, którzy twierdzą, że zostali porwani przez Sasquatcha. Stało się to podczas poszukiwań zaginionej kopalni złota, która miała rzekomo istnieć gdzieś w pobliżu Inlet Toba. Ostman słyszał od indiańskiego przewodnika o legendarnym Sasquatchu, ale nie brał tych opowieści na poważnie. Pewnej nocy został obudzony przez coś, co wynosiło go razem z jego śpiworem z namiotu. — Byłem w półśnie i w pierwszej chwili nie wiedziałem, gdzie jestem — powiedział Ostman. — Wtedy czułem się, jakbym leżał na koniu, ale czułem, że to idzie. Po kilku godzinach mężczyzna wreszcie spadł na ziemię, gdzie usłyszał dziwnie brzmiący trajkot. Dopiero o świcie odważył się wyjść ze swojego śpiwora. Był zdumiony, gdy spostrzegł, że znajduje się w towarzystwie czterech saskłaczy, prawdopodobnie rodziny — dorosłego samca i sabicy oraz dwójki młodych. Oustman twierdził, że spędził sześć dni w ich towarzystwie. Gdy zdecydował, że ma dość, strzelił z karabinu w powietrze i uciekł. 1928 rok. Vancouver, Kolumbia Brytyjska, Kanada. Trapper Muchalad Harry również twierdził, że został porwany przez Bigfoota. Potężnie zbudowany Indianin z plemienia Nutka uprawiał swoje rzemiosło w jednym ze swoich ulubionych terenów łowieckich wokół rzeki Konuma. Podobnie jak Albert Ostman, Harry został porwany podczas snu razem z całą pościelą, w której spał, a następnie prowadzony był przez około 3 km przez dużego zaskłacza. Po chwili znalazł się w otoczeniu około 20 innych stworzeń, zarówno samców jak i samic. Na początku Harry sądził, że zostanie pożarty, gdyż obozowisko było zaśmiecone dużą ilością kości. Istoty szturchały Harry'ego, jakby zaskoczone jego ubraniem. Po chwili, gdy pierwsza ekscytacja człowiekiem ustała, wiele osobników oddaliło się. Widząc swoją szansę, Harry uciekł i wrócił do swojej wioski. Już nigdy nie zapuścił się samotnie do lasu. 1957 rok Zijian, Chiny Pewnego majowego popołudnia, w rzadko zaludnionej prowincji Chin, Xiu Fuji usłyszała krzyk swojej córki, która pilnowała bydła rodziny. Zaniepokojona kobieta ruszyła w pośpiechu zobaczyć co się stało. Była zaskoczona, gdy zobaczyła swoją córkę walczącą bezskutecznie z potężnych rozmiarów Yeti azjatyckim Bigfootem. Przerażona matka rzuciła się na intruza z drewnianym kijem i zaczęła go bić. Yeti próbował uciec przez pole ryżu, ale został spowolniony przez grubą warstwę błota. Wkrótce więcej kobiet z wioski dołączyło do Siufu bijąc napastnika, co doprowadziło wkrótce do jego śmierci. Następnego dnia dało się słyszeć upiorne krzyki dochodzące ze wzgórz. 1977 rok. Wontage w stanie New Jersey w Stanach Zjednoczonych. New Jersey na pewno nie jest pierwszym miejscem, o którym pomyślimy, gdy usłyszymy nazwę Sasquatch, ale ten raport pochodzi właśnie z wiejskich regionów tego stanu. Pewnego dnia nieznane stworzenie włamało się do stodoły rodziny Sides, zabijając bezwzględnie kilka królików. Drapieżnik wrócił tego samego dnia w nocy, po czym został dostrzeżony przez domowników. Był duży i włochaty, zeznała pani Sides. Wyglądał jak człowiek z brodą i wąsami, ale nie miał szyi. Wyglądało to tak, jak gdyby jego głowa była osadzona bezpośrednio na ramionach. Kiedy pies Sidesów zaatakował intruza, stworzenie bez żadnego wysiłku rzuciło nim na odległość około 6 metrów. Stwór był widywany przez okna jeszcze przez kilka następnych nocy. To tylko niektóre z bardziej znanych przypadków bliskich spotkań z Sasquatchem. Inna sprawa to to, czy są to prawdziwe historie, czy po prostu bajki. Autor Stephen Walkner. Paranormalabout.com Tłumaczenie: I Need money. www.kryptozoologia.pl Czytał Ivelios.